To są informacje Polskiego Radia 24. Na początek miażdżące zwycięstwo opozycji w węgierskich wyborach. O rezultat pytaliśmy gości poranka. Premier w Azji, minister obrony w Norwegii. Dziś ważne rozmowy o gospodarce i zbrojeniach. Będzie też wielkanocny akcent i relacja z Podlasia. Minęła dziesiąta. Aleksandra Kozera, zapraszam. I na początek polityczna zmiana warty na Węgrzech. Po 16 latach władzę musi oddać Wiktor Orban. Opozycyjna Tisa Petera Modziora zdobyła większość i to nie symboliczną, a konstytucyjną. O rezultaty głosowania swoich politycznych gości pytał gospodarz Poranka Rochkowalski, który jest ze mną w studiu. Witaj. Jakie emocje wyczułeś u swoich gości no i jakie były ich reakcja? Samo zwycięstwo Tisy dla polityków koalicji rządzącej zaskoczeniem nie jest, ale skala w postaci większości konstytucyjnej już tak. Taka liczba... Chyba miejsc w parlamencie daje nadzieję na realne odbetonowanie systemu stworzonego przez Wiktora Orbana. Tak mówił w poranku Polskiego Radia 24 były minister sprawiedliwości, senator Adam Bodnar z Koalicji Obywatelskiej. Mamy w strukturach państwa setki, tysiące osób, które cały w zasadzie no, pokolenia, całą taką nomenklaturę orbanowską, która przez te 16 lat y, w tym systemie żyła, z niego się żywiła. To jest tak, że oni będą ten nowy system podważali. Problem z wygraną Madziara ma z kolei opozycja. PiS w ostatnich latach stawiało na sojusz z Amerykanami, a na finiszu kampanii Orbana wspierał sam prezydent Karol Nawrocki. To wsparcie było umiarkowane, bym powiedział, natomiast uważam, że nie było błędem. Wiktor no, Orban w wielu ważnych sprawach w polityce europejskiej widzi rzeczy podobnie. Tak przekonywał już dziś po wyborach w naszym poranku Bartłomiej Wrublewski z Peter Modzier zapowiedział, że z pierwszą wizytą zagraniczną przyjedzie do Polski. Co na pewno będziemy relacjonować i komentować na naszej antenie, A za nami podsumowanie politycznych rozmów poranka. i Kowalski, dziękujemy. Obie rozmowy są do odsłuchania na Polskie Radio 24pl Budapeszt długo świętował po zwycięstwie opozycyjnej partii TISA. Na ulicach węgierskiej stolicy trwała wielogodzinna impreza. Przyglądał się jej wysłannik Polskiego Radia Michał Makowski.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 świętujący zatamowali ruch na moście Małgorzaty. Nieznajomi wpadali sobie nawzajem w objęcia, krzyczeli, tańczyli i śpiewali. Węgry świętują finał Mistrzostw Europy w demokracji. I tak to było w Budapeszcie. Do węgierskiej stolicy, a konkretnie do lidera Tisy Petera Modziora z całego świata płyną gratulacje. Złożyli je przedstawiciele unijnych instytucji, liderzy rządów Niemiec, Polski czy Włoch. A w cieniu węgierskich wyborów polskie rozmowy o bezpieczeństwie i gospodarce. Premier Donald Tusk jest w Korei Południowej. Podczas wspólnej konferencji z koreańskim prezydentem mówił o zacieśnianiu współpracy w takich sektorach jak cyfryzacja, sztuczna inteligencja i zbrojenia. Siłą napędową naszych relacji jest oczywiście współpraca przemysłów zbrojeniowych, którą chcemy kontynuować i wzmacniać w kierunku transferu technologii, polonizacji nabywanego uzbrojenia oraz przenoszenia części produkcji do Polski. W polskiego rządu uda się z wizytą do Tokio. W tym samym czasie minister obrony będzie w Norwegii. W Oslo Władysław Kosiniak-Kamesz spotka się z szefem norweskiego Monu Torres Sandvikiem. -Sand Tematy rozmów to m.in. zacieśnianie współpracy wojskowej i wspólne zakupy w ramach unijnego programu SAFE. Podobne rozmowy polski rząd chce prowadzić także w Grecji i Rumunii. Teraz Londyn i możliwa decyzja w sprawie ekstradycji Michała Kuczmierowskiego. Za godzinę zbiera się Sąd Magistracki. To ważny moment w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, ale nie oznacza końca sprawy, bo niezależnie od dzisiejszej decyzji sądu, obie strony już zapowiedziały odwołanie. Kuczmierowski został zatrzymany w Londynie półtora roku temu na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Były szef RARS jest podejrzany o nadużycia przy zakupach za publiczne pieniądze. Więcej o tej sprawie Piszemy na polskieradio24.pl W Cerkwi Prawosławnej dziś drugi dzień Wielkanocy. Wierni po porannych liturgiach spotykają się z najbliższymi. To dzień odwiedzin i gościnę Najmłodsi mogą liczyć na drobne upominki. U mnie jest tak, że jedziemy najpierw do dziadków od strony mamy i tam też spędzamy czas. Babcia daje nam w prezentach jajka, jakieś słodycze. Przede wszystkim rodzinnie. To jest czas dla rodziny, czas na spotkania, wspólne wysiadowanie przy stole, ale też na rozmowy i na takie dobre, wartościowe spędzanie czasu. Nie ma takiej tradycji danego poniedziałku, więc spędzamy razem czas z rodziną. Możemy też chodzić na dzwonicę i dzwonić ileś chcemy. Dodajmy, w związku ze świętami na Podlasiu nie pracuje część urzędów i szkół. To były informacje Polskiego Radia 24. Początek tygodnia – słoneczny z dość wysoką temperaturą – od 12 stopni na Podlasiu do nawet 17 w Lubuskiem. Deszcz, jeśli się pojawi, to jedynie przelotny i tylko na krańcach północno-zachodnich, poza tym bez opadów. Reklama Już dziś w sklepie na Lidl.pl zestaw trzech garnków Silvercrest ze stali szlachetnej z pokrywkami. Tylko 124,50. Najniższa cena z 30 dni – 249 zł. Lidl. To się opłaca.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 możemy śmiało powiedzieć, że wszystko jest już jasne. Jeżeli chodzi o podział podczas głosowania, to możemy stwierdzić, że po 16 latach nieprzerwanych rządów Wiktor Orban stracił władzę. Zwycięzcą jest Tisa Petera Maggiara. To zwycięstwo jest już pewne. Jeżeli chodzi o wyniki, to te wyniki poznaliśmy częściowo już wczoraj. Pierwsze zaczęły spływać już po godzinie 20, oczywiście początkowo to były nieliczne okręgi wyborcze. Potem te informacje były na bieżąco uzupełniane. Nad ranem, właściwie dziś o świcie, gdy podliczono głosy z 99% biur miejsc, gdzie oddawano głosy, wiedzieliśmy już, że Tisza wyszła zdecydowanie na prowadzenie. Jeżeli chodzi o wyniki, to 53% na Tisę Będziemy oczywiście jeszcze powracać, ale nie tylko to dzieje się na świecie. Już teraz z uwagą spojrzymy na wschód, na Ukrainę. Dr Andrzej Szabaciuk, politolog, historyk katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Europy Środkowej. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry, kocham no i teraz Ukraina. Oczywiście moglibyśmy zacząć od pytania jak w Kijowie powitano ten wyborczy wynik z Budapesztu, bo myślę, że patrząc na chociażby ostatnie, coraz ostrzejsze przed, przed tą nocą wyborczą wypowiedzi byłego już premiera Orbana, no to na Ukrainie chyba odetchnięto z wielką ulgą. Tak, ja myślę, że to jest temat główny dzisiejszych informacji. Inne tematy gdzieś zeszły na drugi plan, mimo tego, że mamy przecież prawosławną Wielkanoc. Już zareagował sam prezydent Zewoński, pogratulował zwycięstwa opozycji węgierskiej, ale też na przykład zniesiono rekomendację, aby nie udawać się do Węgier. Więc widzimy, że Ukraińcy mają nadzieję na zaostrzenie sankcji nakładanych na Rosję, mają nadzieję na odblokowanie przede wszystkim tego procesu integracji Ukrainy z Unią Europejską, ale też na y, odblokowanie tego pa pakietu pomocowego, ponad 90 miliardów euro. On jest kluczowy, jeżeli chodzi o zdolności y, obronne Ukrainy, jeżeli chodzi o, o w ogóle przesuwanie y, Ukrainy do, do tej wojny obronnej, która przecież cały czas trwa. Y, I tutaj myślę, że, że ta zmiana będzie miała daleko idące y, skutki z punktu widzenia samej Ukrainy i widzimy, że Ukraińcy mają tego pełną świadomość i, i mają nadzieję, że też to w pewnym sensie wpłynie na postawę Słowacji, bo Słowacja będzie taka trochę, można powiedzieć, osamotniona w tym takim antyukraińskim, w takiej antyukraińskiej narracji I, i to jest właśnie ciekawe, że mimo tego, mimo innych wiadomości, które oczywiście też są kluczowe w kontekście na przykład zawieszenia broni i tak dalej, ten temat zdominował ewidentnie media ukraińskie. I to też nie powinno nas dziwić, bo jednak kwestia integracji europejskiej, kwestia wsparcia militarnego Ukrainy, kwestia, kwestia pogłębienia sankcji nakładanych na Rosję, to jest kluczowe z punktu widzenia zakończenia tej wojny. No to teraz kolejny bardzo ważny wątek, to znaczy, tak jak Pan wspomniał, rozpoczęły się święta Wielkiej Nocy, prawosławne święta Wielkiej Nocy Podczas tych świąt miał obowiązywać rozejm, na który zgodziła się zarówno strona ukraińska, jak i strona rosyjska. No, pytanie brzmi, czy tak naprawdę jesteśmy już świadkami końca tego rozejmu, ponieważ w bardzo krótkim czasie doszło do co najmniej kilku rosyjskich ataków, m.in. atak rosyjskiego drona na karetkę w obwodzie sumskim. No, to chyba taki najbardziej spektakularny przykład i najbardziej spektakularne zdjęcia, które się pojawiły. Rosja nie jest zainteresowana przestrzeganiem tego rozejmu? All right. <laughs> Znaczy ja myślę, że to od samego początku było oczywiste, że dojdzie takich incydentów, że na poszczególnych odcinkach frontu te walki będą kontynuowane, ale zauważmy trochę inną może rzecz, że to jest pierwsze takie zawieszenie broni, na które zgodziły się od początku wojny dwie strony, więc to jest taki też pozytywny sygnał, że być może faktycznie ta wojna powoli zbliża się końcowi, że obie strony, a przede wszystkim Rosja, bo to jednak od Rosji zależy, czy ta wojna będzie trwała czy nie, no no zmierza chyba już, już po końcowi, bo, no bo te siły i nadzieje na to, że uda się militarnie zmusić Ukrainę do uległości, do, do przyjęcia warunków rosyjskich, one są coraz mniejsze. A koszty wojny rosną. Zauważmy też jeszcze jedną rzecz, że w sumie te informacje, które wypływały na Kremlu, które już tam krążyły w mediach ukraińskich, ale też zachodnich, o tym, że Vladimir Putin ma świadomość tego, że w najbliższym czasie uda się w jakiś sposób uregulować, uregulować sytuację na Bliskim Wschodzie i y, ta wojna z y, y, y, Izraela z Iranem zakończy się przynajmniej jakimś tam zawieszeniem broni i y, ropa popłynie dalej, chociaż wiemy, że teraz sytuacja nie jest taka prosta. Tym niemniej jednak Rosjanie mają świadomość tego, że. Y, no, ciężko będzie im sfinansować czy kontynuować e, wojnę w, taki, w, w, w takiej skali, jaka ona była do tej, do tej pory. Potem zauważmy, że 1 kwietnia na przykład zmieniona zasadę mobilizacji w Rosji i ona obejmuje już praktycznie e, wszystkich obywateli. Krótko mówiąc, nie ma, nie, nie ma potrzeby tak naprawdę ogłoszenia mobilizacji. Po prostu jest, kontynu jest kontynuowana na szeroką skalę i prowadzona na szeroką skalę taka cicha mobilizacja, e, ale jej celem jest ewidentnie zwiększenie liczby poborowych, co może mieć negatywny wpływ na, na, na postawy społeczne w Rosji. Więc tutaj to jest bardzo skomplikowana ta sytuacja, jeżeli chodzi o samą Rosję i to zawieszenie broni pokazuje, że być może Rosjanie próbują wysyłać jakieś pozytywne sygnały w kierunku i Zachodu, i Ukrainy. Są gotowi do jakichś rozmów, do jakichś, mm -hmm. można powiedzieć, ustępstw. Chociaż panu zauważył, Ukraińcy liczą, że mniej więcej ponad 10 tysięcy było takich incydentów, y które świadczą o na naruszeniu tego, y to, tego to zamieszczenia. No tak, to, to, to, mniej... to można powiedzieć, że ten rozejm przetrwał 38 minut, ponieważ przypomnijmy, że on wszedł w życie w sobotę po godzinie 16 i po 38 minutach y po raz pierwszy zawyły syreny alarmowe. Tak, tak. No ale jak już powiedziałem, to jest pierwsze takie od początku wojny, na no, które zgodziły się obie strony i mimo tych pewnych naruszeń, no poważnych naruszeń oczywiście, jednak tych rakiet czy dronów, które spadały na ukraińskie miasta, było zdecydowanie mniej. To jest może jakiś taki pozytywny sygnał. Chciałbym tak to widzieć, ale mm -hmm. mam świadomość tego, że ta wojna zakończy się tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy ta presja na Rosję będzie znacznie silniejsza, a to, co się wydarzyło na Węgrzech, jest takim dobrym znakiem, jeżeli chodzi o te zmiany. To na ile rzeczywiście ta dzisiejsza noc, właściwie inaczej, niedziela plus ta noc, podczas której liczono głosy, ona była też bardzo uważnie śledzona na Kremlu. No bo przypomnijmy, że przecież jeżeli chodzi o ten czas od wybuchu tej pełnoskalowej wojny rosyjsko-ukraińskiej, no to Węgry bardzo często były takim hamulcowym, jeżeli chodzi po pierwsze nakładanie kolejnych sankcji na Rosję. Węgry albo te sankcje opóźniały, albo niektóre blokowały. No i druga rzecz być może, istotna, że to Węgry były głównym hamulcowym, jeżeli chodzi o e, przyznanie Ukrainie no, potężnej e, pomocy finansowej, czy też potężnej pożyczki finansowej, która mogłaby jednak e, co nieco odmienić e, sytuację ekonomiczną gospodarczą samej, e, samej Ukrainy. Na ile w Rosji zdają sobie sprawę, że nowy węgierski rząd nie musi, ale może oznaczać jednak e, zmianę w podejściu do tych, do tych kwestii? Jeżeli chodzi o te takie przecieki niezależnych mediów rosyjskich, to y, one świadczą o tym, że władze na Kremlu miały świadomość, że jest duża szansa, że Viktor Orban po prostu przegra te wybory. I, y, ale z drugiej strony zauważmy, że też pojawiały się informacje o tym, że Rosja była bardzo mocno zaangażowana y, w ową kampanię, m.in. w tym wymiarze dezinformacyjnym, że y, y, ona no, pomagała... Y, y, Władzom e, Węgier, e, Fideszowi, e, eksponować ten wątek ukraiński. Ten wątek ukraiński, zauważmy, on był kluczowy, jeżeli chodzi o, o, o, kampanię, o kampanię węgierską. Sam jak przejeżdżałem niedawno przez Węgry, to widziałam te plakaty, które które były na każdym kroku, z prezydentem zewańskim i straszenie Unii Europejskiej, straszenie Ukrainą. Ale zauważmy, że opozycja też poszła w tym kierunku, czyli na przykład eksponowanie y, powiązania z Rosją. I ty, ten wątek właśnie y, Rosjanie do domu i tak dalej, który przypomina y, te wydarzenia z 1956 roku, y, to, in, to atak y, rosyjski na, na Budapeszt i sumienie powstania y, węgierskiego. Y, to, to, to hasło okazało się y, bardzo można powiedzieć nośne, mhm. też z tego względu, że wyszło na o czym wszyscy dobrze wiemy. Te kontakty Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Węgier z Rosją Różne niejasne powiązania polityków węgierskich z Rosjanami. Te wypowiedzi różne, takie nie, nie na miejscu o lojalności, o, o gotowości do wspierania e, Rosji przez Wiktora Orbana. I to bardzo było źle odebrane przez, e, przez Węgrów. Ale to też bardzo, bardzo mocno śledziła Ukraina, zauważmy. I wracając do, do Rosji, no Rosjanie chyba trochę przegrzali ten temat ukraiński. I to, e, i to był niestety problem z tego względu, że e, no większość Węgrów jednak e, jest zmęczona polityką Wiktora yy, Orbana tak, ja to przynajmniej odbieram. I te to, to kwestie gospodarcze chyba także miały duży wpływ. Ale z drugiej strony Rosjanie, no, no mało świadomo, że stracili najważniejszego jednak swojego sojusznika w Unii Europejskiej. Państwo, które no, jest większe się od Słowacji i miało duży wpływ na blokowanie. To, jak pan już zauważył słusznie, wielu takich proeuropejskich, ale też proukraińskich pomysłów. Było to oczywiście o sankcjach m.in., ale też o wsparciu Ukrainy. I, i nawet to, że Węgry, Węgry zabroniły tranzytu, y, broni y, przez swoje terytorium na, na, na obszar Ukrainy. i Prowadziły szereg taki, y, szereg działań dyskryminujących ukraińskich uchodźców wojennych itd. Tak, i tak tak Więc teraz mam, mam taką nadzieję przynajmniej, że ta polityka nowych władz ona, no, będzie brała pod uwagę także te, no, te, moim zdaniem, błędne działania podejmowane przez, przez władze Węgier przez Viktora Orbana, a Rosja no, no będzie próbowała dalej oczywiście dzielić Unię Europejską, bo to jest jak gdyby i polityka od wielu lat szukanie tych słabych ogniw w łańcuchu europejskim i próbowanie szerzenia dezinformacji i propagandy antyunijnej, antyzachodniej. No to w takim razie jeszcze jedna kwestia, bo tuż przed węgierskimi wyborami, oczywiście nie wiem czy jest sens łączyć te wydarzenia, pojawiła się kolejna wypowiedź Siergieja Ławrowa. Gwarancje bezpieczeństwa dla Rosji są czymś, bez czego nie da się przezwyciężyć konfliktu z Ukrainą. No, można odnieść wrażenie, że przeżywamy takie déjà vu, bo to są dokładnie takie same słowa, czy też dokładnie te same argumenty, które Rosja wnosiła jeszcze przed 2022 rokiem, a potem w dużej mierze uzasadniała tym swoją agresję na Ukrainę. Tak, to prawda. Tam jeszcze były kwestie dotyczące mniejszości rosyjskojęzycznej, które się pojawiły po raz kolejny, w tej powiedzi. One są o tyle niebezpieczne z punktu widzenia Ukrainy, że tak naprawdę rzekome prawa ludności rosyjskojęzycznej, czy ochrona tych praw, czy, czy kwestia nadania językowi rosyjskiemu statusu języka urzędowego, to wszystko jest wykorzystywane od lat przez Rosję do tego, aby po prostu uderzyć w suwerenność i yy, yy, w taką, można powiedzieć, władczość obecnych władz Ukrainy, pokazać, że te władze dyskryminują jak, jakoś gru, jakieś grupy ludności i, i w ten sposób oni chci, chci, chcieliby jak roztoczyć swoją opiekę nad, nad ową grupą ludności. A, a jeszcze były wcześniejsze opowiedzi S.G. Orwaz. Uważmy na przykład, że w maju zeszłego roku on, on, on twierdził wprost, że Ukraina nie ma prawa do zwierzchności nad obszarami południowej i wschodniej Ukrainy, ponieważ tam dyskryminuje ludność rosyjskojęzyczną. A ponieważ ją dyskryminuje, to ludność ma prawo do tego, aby znaleźć się pod władzą innego państwa, które nie będzie je dyskryminowało. Ale wracając do tych gwarancji bezpieczeństwa, to jest jeszcze jedna kwestia kluczowa, o której musimy pamiętać, że one dotyczą Polski, bo te, te warunki, które podnosiła Rosja w 2021 roku tuż przed agresją, to skalową na Ukrainę, one też wprost uderzały w interesy Polski, między innymi postulat, aby wycofać infrastrukturę natowską z obszarów tych nowych państw członkowskich NATO, czyli de jak to Polska stałaby się yy podmiotem, bez amerykańskich żołnierzy, bez a, amerykańskiej broni i de facto ta, ta infrastruktura lantowska była wycofana do tych państw, powiedzmy bardziej na zachód, do Niemiec i tak dalej. Więc tutaj z naszego punktu widzenia te, te słowa też są nie do przyjęcia, no bo one by dzieliły na to, na państwa pierwszej i drugiej kategorii. I no, no właśnie, jakim prawem, jakim prawem Rosja ma, może narzucać sojuszowi, do którego nie, nie należy zasady, jaką będzie funkcjonował w przyszłości. No to jest po prostu no, kuriozalny argument, ale to, jak pan zauważył słusznie, to świadczy o tym, że Rosjanie w ogóle nie ustąpili od 2021 roku. Ich postulaty, ich żądania się nie zmieniły. Ale to przepraszam, bo to jest jak gdyby ciekawe zestawienie, no bo z jednej strony mamy ten um, rozejm, no, łamany nagminnie przez, przez Rosjan I to, i to zresztą widać, no, ale mamy rozej, rozejm, czyli coś, co um, do tej pory nie miało miejsca, więc można powiedzieć, no jakiś promek nadziei, no, ale z drugiej strony mamy wypowiedź Ławrowa, która pokazuje, że na przestrzeni tych kilku lat absolutnie nic się nie zmieniło. Więc ponowie pytanie. Mamy jakiekolwiek powody do, no nie chcę powiedzieć do optymizmu, ale przynajmniej do jakiejś umiarkowanej nadziei przy takiej postawie, przy takich słowach Ławrowa? Znaczy ja myślę, że Rosja przyjmie taką postawę w przyszłości i takie warunki będzie forsowała, jakie wymusimy na Rosji, bo nie, nie możemy się do tego łudzić, że Rosjanie będą działali w naszym interesie. Oni mają oni prowadzą taką politykę po prostu jak w okresie sowieckim. Tyle i uda się im wynegocjować, ile i uda im się wyrywać, tyle otrzymają. Więc ja myślę, że to jest taki szerszy kontekst ogólnie negocjacji nie tylko nawet może z Ukrainą, przez Unię Europejską, ale bardziej z, z Amerykanami. Ta, ten przekaz był skierowany przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych i do Donalda Trumpa, że my jesteśmy gotowi na, na rozmowy, na jakieś ustępstwa, ale są pewne warunki, których, no, z których nie, nie, nie, nie zrozumiemy. I tu już nie chodzi tylko o jakieś terytorium, bo wcześniej pamiętamy, koncentrowane się głównie na Donbasie, że jako uda Donbas, to wtedy jesteśmy gotowi do, do rozmów, ale to pokazuje, że te rządzenia idą o wiele, wiele dalej. I tak naprawdę, jeżeli wejdziemy szczegóły, zagłębimy się w te takie poszczególne warunki rosyjskie, to one są jako całość nie do przyjęcia po prostu. Przynajmniej nie do przyjęcia dla Ukrainy i dla Unii Europejskiej. Dla Amerykanów może są do przyjęcia. I tu jest właśnie problem, że no, Rosjanie grają od lat w taką grę, że wybierają do rozmów te, te podmioty, które są z ich punktu widzenia im, im, im sprzyjające, im najbardziej z ich punktu widzenia najbardziej korzystne. Te rozmowy są z tymi podmiotami, więc to jest chyba y, to jest kluczowy problem, chociaż mam świadomość tego, że Amerykanie mają teraz inne problemy niż Ukraina, i, i t, ten temat Ukrainy gdzieś szedł na drugi plan całkowicie w optyce Waszyngtonu. No, z drugiej strony, jeżeli Ukraina nie jest w tej chwili miejscem zainteresowania y, y, Stanów Zjednoczonych, no to być może to nie jest paradoksalnie wcale taka zła informacja dla Ukrainy. No zważywszy na to, że Donald Trump i jego otoczenie nieraz nie dwa no, wykazywali jednak pewne zrozumienie dla tych rosyjskich postulatów. To prawda, ale z drugiej strony też zauważmy, że żadne sankcje nałożone przez Amerykanów na Rosję nie zostały zniesione. Dalej jest udzielane wsparcie wiadowcze, jeżeli chodzi o, o, o Amerykanów. Bez tego niemożliwe były ataki na te cele w głębi terytorium Federacji Rosyjskiej ostatnio były ich dużo i były dość spektakularne, zauważmy. Więc tutaj Amerykanie oczywiście naciskają na, Ukraiń, na, na Ukraińców, bo na nich jest łatwiej nacisnąć, ponieważ Donald Trump dąży do zakończenia tej wojny, aby ukazać się światu jako ten pokojowy przywódca, który zasłużył sobie na nagrodę Nobla. Chociaż wiemy, że po tych ostatnich wydarzeniach ten nie wiem, czy akurat pokojowo nagrodę Nobla. A w każdym razie jest to do takiego trochę cel, który wynika z jego takiego egocentrycznego spojrzenia na świat. On uważa siebie za jednego z najważniejszych liderów, a ta ostatnia yy, no nie wiem, czy to karykatura, czy ostatni obrazek, w którym on porównuje się wręcz do Jezusa, no pokazuje, że jego ego sięga jeszcze wyżej, niż można powiedzieć, że do tej pory przypuszczaliśmy. I yy, to już jest, można powiedzieć, wręcz przerażające. A w każdym razie yy, no, on, on Patrzy na Ukrainę jako na problem, który można rozwiązać szybko jakimiś działania, działaniami, nawet niekoniecznie dyplomatycznymi, może biznesowymi, bo zauważmy, że podobne działania były prowadzone w kontekście Iranu, czyli próba dogadania się w kontekście finansowym, czyli my wam damy jakiś deal biznesowy, na którym dobrze zarobicie, a wy wycofacie się z jakichś postulatów politycznych. Jak widzimy, to się nie do końca udaje i z Rosją i z, i z Iranem, ale no... Trump ma takie myślenie biznesowe w dalszym ciągu, czyli on uważa, że wszystko można sprowadzić mm. do pieniędzy i do jakiegoś takiego drzwi pani... biznesowego, a tak w polityce nie zawsze jest. To panie doktorze, skoro znów pojawił się Donald Trump, to na koniec chciałbym jeszcze zapytać, poprosić o komentarz do wypowiedzi Donalda Trumpa dotyczących Leona XIV. Nie chcę papieża, który uważa, że to w porządku, iż Iran ma broń nuklearną i ten papież lubi przestępczość, skoro wspiera migrantów, to tylko no, fragmencik z dłuższej wypowiedzi Donalda Trumpa na temat Leona XIV. Później, chwilę po tej wypowiedzi, jeszcze pojawił się w mediach społecznościowych taki obrazek, a właściwie taka grafika, gdzie Donald Trump przedstawiony jest jako Jezus uzdrawiający chorego. Jak to komentować i o co chodzi Donaldowi Trumpowi? No właśnie, do tej, do tej grafiki nawiązywałam przed chwilą. No, moim zdaniem po prostu tutaj jak gdyby, jak to wynika trochę z niezrozumienia postawy Stolicy Apostolskiej. Prawda jest taka, że tutaj Leon XIV nie zmieni swojej postawy od papieża Jana Pawła II. On pod papieżem Pawła II miał identyczne stanowisko w kontekście interwencji amerykańskich na bliskim Wschodzie i ostrzegał przed konsekwencjami tych działań i miał, jak się okazało później, całkowitą słuszność. Podobnie w kontekście w tekście imigracji. On też yy, podobne postulaty podnosił, co obecnie Leon XIV. Ja myślę, że najbardziej boli yy, obecnego prezydenta USA to, że takie słowa padały z ust Amerykanina. I on sam sugerował wręcz, że papież Leon XIV został prezydentem, yy, czy sam został papieżem, tylko i wyłącznie dlatego, że jest Amerykaninem, a nie osobą, yy, można powiedzieć, yy, zasłużoną dla kościoła katolickiego. Więc to jest takie trochę, yy, moim zdaniem, instrumentalne wykorzystywanie religii w polityce. Nie, nie po raz pierwszy. Ze swoich wiemy dobrze, tak, tak zachowują się republikanie, a w szczególności to skrzydło, które jest związane z obecnym prezydentem. I no, to jest smutne, szczególnie, że to jest w okresie no, świąt wiekanocnych i, i papież naprawdę no, próbuje też pokazywać pewne elementarne kwestie moralne, no, na którymi się powinna kierować polityka i w, i w kontekście imigracji, i w kontekście yy, no, wojen czy konfliktów, yy, które, z którymi się mierzymy teraz, bo zauważmy, że Papa też odniósł się do sytuacji na Ukrainie i też solidaryzował się z narodem ukraińskim. Więc tutaj ja myślę, że yy, no, to, co to, to pokazuje też po części, że ten czas prezydent Trumpa się powoli kończy. zbliża się doktorze, tak, to, to, to tymi wyborami nadchodzącymi musimy niestety zakończyć. Doktor Andrzej Szabaciuk, politolog, historyk katolicki, Uniwersytet Lubelski. Bardzo dziękuję.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 Minęła 10.30, Aleksandra Kozera, zapraszam. Wyniki węgierskich wyborów są istotne dla całego regionu. Tak uważa Maciej Berek, minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Po przeliczeniu niemal 99% głosów, partia TISA może liczyć na 138 miejsc w parlamencie, czyli większość konstytucyjną. Po 16 latach rządów Orbana społeczeństwo węgierskie skierowało się ku Europie, ocenia minister Berek. Węgry to był kraj, który szedł wbrew nurtowi temu, który łączy kraje europejskie. To był kraj, który blokował pomoc dla Ukrainy walczącej z Rosją. To jest kraj, który przez lata prowadził ostatnie politykę ewidentnie prorosyjską. I to, że to społeczeństwo węgierskie podjęło decyzję, że chce ponownie skierować się ku Europie, ku Unii Europejskiej, jest ważne nie tylko dla nich, ale jest ważne także dla wszystkich tych, którzy... Tworzymy tę wspólnotę europejską. Minister Berek wyraził nadzieję, że po zmianie władzy w Budapeszcie odblokowane zostaną pieniądze, które Unia przyznała Polsce jako rekompensatę za pomoc dla Ukrainy. Do tej pory rząd Orbana blokował wypłatę dwóch miliardów złotych. Teraz inna, też wysoka kwota, 300 tysięcy złotych. Tyle są warte narkotyki, które przemycał w żołądku pewien 40-latek. Celnicy zatrzymali mężczyznę na gdańskim lotnisku po przylocie z Londynu. Podczas rutynowej kontroli bagażu pies służbowy wykrył jedną kapsułkę z białym proszkiem. Wstępne badanie potwierdziło, że była to kokaina. Relacjonuje Sebastian Pakalski z Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.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 Temperatura rośnie, natura budzi się do życia, a eksperci apelują, by nie zabierać młodych ptaków i ssaków z ich środowiska. Ruszyła kolejna odsłona kampanii Zostaw, nie porywaj. Stołeczne ZOO, Ekopatrol Straży Miejskiej i Lasy Miejskie Warszawa przypominają, by rozważnie pomagać małym mierzom, sarenkom i ptakom. Ludzie myślą, że czynią dobrze, a tak naprawdę robią szkodę tym zwierzętom, bo później ciężko im jest z powrotem trafić do środowiska naturalnego. Dlatego apelujemy o rozsądek. Jeżeli mamy wątpliwości, czy zwierzę potrzebuje pomocy, zwońmy do ekopatrolu, do lasów miejskich Warszawa. Mówił dyrektor stołecznych lasów miejskich Błażej Dałek. Na stronie internetowej stołecznego ogrodu zo.waw.pl można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące kampanii i zasad właściwego pomagania dzikim maluchom. Za 26 minut, godzina 11. Stan dnia. Prorosyjski front, zmontowany przez Wiktora Orbana i jego ludzi, legł w gruzach, a kraje Unii Europejskiej odetchnęły z ulgą. Tak, wyniki wyborów na Węgrzech komentują politycy rządzącej koalicji. Opozycja zwraca uwagę, że wybory wygrała partia centroprawicowa. A w Sejmie jest nasza reporterka Sylwia Białek. Dzień dobry. Dzień dobry. No to powiedz, co według polskich polityków wynika z węgierskich wyborów i jakie to może mieć konsekwencje dla, dla polskiej polityki? To najważniejsze wybory na Węgrzech w najnowszej historii, tak mówi przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej. Jego zdaniem wyniki wyborów to dobry zwiastun dla Polski, ale dla całego zachodniego świata. Zdaniem posła zwycięzcy wyborów, Pitera Madziera, czeka jednak teraz bardzo dużo pracy. Tu będzie jeszcze dużo, dużo pracy, przy reformowanie Węgier, zmiana gospodarcza Węgier, ogromne oczekiwania obywateli. Tu Dużo, dużo roboty czeka jeszcze Naprawdę dużo roboty, tu czeka jeszcze premiera e, Madziara, ale cieszę się, że to się stało, bo to jest, wie pani, to jest super ważne. Nie było jeszcze nigdy tak ważnych wyborów na Węgrzech, moim zdaniem, nawet te po upadku komunizmu nie były tak istotne dla wielu państw na świecie, w tym, w tym dla Polski. Eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński podkreślił, że po wyborach na Węgrzech kraje Unii Europejskiej odetchnęły z ulgą. Budapeszt to bowiem był ten blokujący jeśli chodzi o wiele decyzji, chociażby te dotyczące Ukrainy, ale na co zwrócił uwagę polityk dla Węgier oznacza to także odblokowanie unijnych środków. To oznacza, że Węgry wracają do rodziny europejskiej i że dzisiaj żaden minister spraw zagranicznych ani premier nie będzie kontaktował się z Putinem i wnosił informacje jak to było za Orbana. Z drugiej strony to dla Węgier też oznacza, że zostaną odblokowane pieniądze, bo za chwilę na stole się pojawią te ustawy, które będą naprawiały wymiar sprawiedliwości i zostaną odblokowane pieniądze dla Węgier. A to jest szalenie istotne, bo kiedy Węgry wchodziły do Unii Europejskiej razem z nami, to Węgry były dużo bogatsze od przecież Polski. A dzisiaj Węgry są dużo biedniejsze od Rumunii. Dariusz Jański był wczoraj w Budapeszcie, w nocy wrócił do kraju i podkreślił, że ten wynik wyborów oznacza też zakończenie wielkiej ucieczki polityków prawicy. Zaznaczył, że Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski zdają sobie sprawę, że żaden kraj nie będzie chciał ich przetrzymywać. Kiedyś Kaczyński, jego rząd robił z Orbanem interesy, m.in. sprzedaż stacji słynnych benzynowych. Dla Romanowskiego stworzono specjalny instytut wolności. Nam Mówili Polacy, że byli po prostu rozgoryczeni tym że na mniejszości Polski nie było pieniędzy, a tu nagle dla Romanowskiego buduje się specjalny instytut wolności, daje się pieniądze, kamienice. Wczoraj takie głosy słyszałem, że na pewno musi się pakować Orban, wszyscy jego ludzie, jego rodzina, muszą się pakować służby specjalne z Rosji, które były bardzo aktywne od wielu lat, nie tylko w tej kampanii i musi się pakować Romanowski i Ziobro. A co na to politycy Prawa i Sprawiedliwości, czy powrót partyjnych kolegów będzie dla nich kłopotem, problemem? Przemysław Czarnek, pytany o Zbigniewa Ziobro i Marcina Romanowska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 Peter Maggiar zapowiedział, że w pierwszą zagraniczną podróż wybierze się do Warszawy, później będzie w Jeden i Bruksela i to zdaniem polityków koalicji rządzącej. Dowód na to, że Węgry wybierają proeuropejski kurs. Bardzo dziękuję. Wprost z sejmu, z sejmowych korytarzy Sylwia Białek. Komentarz. A te węgierskie wątki będziemy oczywiście kontynuować. Pan Bartosz Wieliński, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, najpierw Węgry, czy najpierw Polska i konsekwencje tego, co na Węgrzech się wydarzyło? Nie, to zacznijmy od źródła, od epicentrum tej zmiany. Dobrze, no to ja zadam bardzo proste pytanie. Co wydarzyło się na Węgrzech, że obserwowaliśmy po pierwsze taką frekwencję, która była chyba jed jednak zaskoczeniem absolutnie dla wszystkich, łącznie z Peterem Maggiarem. Druga kwestia, no co się wydarzyło, że TISA osiągnęła taki wynik? No to jest efekt rządów szesnastoletnich, szczególnie w dziedzinie gospodarczej. Myślę, że ludzie myślą swoimi portfelami, swoimi żołądkami, ne, czując widząc to, że Węgry staczają się w otchłań, że stały się najbiedniejszym krajem w, w Unii Europejskiej. Przecież te, staty te, te statystyki publikowane przez unijne agendy, no one mają odbicie w rzeczywistości. Ludzie widzą, jaka była sytuacja w szpitalach węgierskich, gdzie no, pacjenci musieli przynosić własny papier toaletowy. Widzieli, jaka jest sytuacja w oświacie i jak, jak kurczą się po prostu ich oszczędności, jak mało mogą sobie kupić ze swoich pensji. No, to są wszystko czynniki takie no, przyjemne, powiedzielibyśmy. No, nie mają nic wspólnego z walką o demokrację, praworządność, wolność słowa, dostęp do niezależnych mediów, ale, ale one są decydujące i myślę, że ta, ten marazm, ta ciemna perspektywa dla tego kraju spowodowała, że Węgrzy po prostu decydowali się władzę, która im w dużej mierze pasowała przez lata, po prostu obalić. No to paliwo, ta możliwość kupowania głosów się skończyła. Wiarygodność tego rządu Orbanowskiego też upadła, a gwoździem do trumny moim zdaniem była było ujawnienie tych rozmów między Peterem Sziarto, czyli ministrem spraw zagranicznych obecnym Węgier i Sergiem Mowrowem, kiedy się okazało, że tak naprawdę... Szef dyplomacji węgierskiej był agentem rosyjskim, który nie tylko donosił, co się dzieje na zamkniętych spotkaniach w Brukseli, ale po prostu realizował rosyjskie polecenia, realizował rosyjską politykę. To jest coś, czego taki kraj jak Węgry, który doświadczył rosyjskiej przemocy w 1956 roku, który się wyzwolił od rosyjskiej dominacji, w 89 roku no po tolerować nie mógł. I to był ten głoście do urbanowskiej trumny. No ale to jest bardzo ciekawe, o czym pan mówi, bo przez lata wskazywano na to, że rządy Wiktora Urbana doprowadziły do sytuacji, w której Węgrzy niejako o 1956 roku zapomnieli. Rosja przestała im przeszkadzać, bo Rosja stała się no, dla wielu Węgrów całkiem sympatycznym sojusznikiem, dla innych kompletnie neutralnym, który ich absolutnie nie interesował. No, to jest pytanie, czy robi się z kimś interes e, po partnersku, gdzie ja zyskuję i partner zyskuje, czy jest się po prostu czyjąś marionetką, popychlem, e, agentem e, i realizuje się jego ciemne e, interesy. To, to, to są dwie różne, e, różne kwestie. No, Orban oczywiście mógł mówić o, o korzyściach płynących z współpracy z Rosją, o tanim prądzie, taniej gazie, taniej ropie naftowej, ale no, po pierwsze dostęp do tych surowców stał się ograniczony także przez rosyjskie ataki na, na gazociągi w Ukrainie, a po drugie, no, okazało się, jaką cenę za to trzeba płacić, tak? Że państwo de facto w pewnych zakresach traciła, traciło suwerenność. No, my wiedzieliśmy o tym jako dziennikarze, czy wiedzieli o tym od służb specjalnych już w 2016 roku, że na przykład z NATO pewnych tajemnic się węgierskim wojskowym nie przekazuje, bo wiadomo, że one wylądują zaraz na biurkach na Ubiance, czy w innych moskiewskiej, putinowskiej instytucji. Natomiast to się w pewnym momencie stało po prostu w powszechną e, i zaczęto to po prostu bardzo źle odczuwać i e, no taki jest wynik. No to jeszcze jedna kwestia. Bo patrząc na, na te obrazki z Budapesztu, już oczywiście po, po zakończeniu głosowania, kiedy na tych centralnych placach, ulicach zebrały się dziesiątki czy też setki tysięcy mieszkańców Budapesztu i mieszkańców Węgier, można było właśnie zauważyć wiele tych węgierskich flag przypominających rok 56, czyli węgierskich flag z tym wyciętym kołem pośrodku wyciętym, tak, tak kołem, Godłem, I, wiele, i wiele, wiele głosów. Oczywiście pytanie, no. No na ile też dziennikarze troszeczkę podkręcili tę atmosferę, ale wiele głosów, które właśnie krzyczały, czy też skandowały Rosjanie do domu, czy, czy, czy Rosjanie z Węgier. Coś się rzeczywiście po ujawnieniu tych nagrań odwróciło, zmieniło? No cały taki moment, nie wiem, chyba jeszcze bardziej znaczący niż afera wizowa u nas, tak? Kiedy okazało się, że... No, Rządzący są totalnymi hipokrytami, żeby on zupełnie coś innego niż obiecywali. No bo polityka Urbana to zawsze była polityka w zapowiedziach suwerenistyczna, niedopuszczenia do dyktatu z Brukseli, walki z zewnętrznym zagrożeniem, ochrony suwerenności ochrony bezpieczeństwa Węgrów. Natomiast nagle się okazało, że... Państwo było e, powolne Rosji, że minister po prostu raportował e, ministrowi rosyjskiemu, że, że tej suwerenności jak de facto państwo nie chroniło, jeszcze ją narażało e, na szwang. No też musimy pamiętać o tym, że Budapeszt. To nie są całe Węgry. To jest e, stolica, to jest duże miasto, gdzie mieszka inteligencja, gdzie mieszkają ludzie no, o poglądach bardzo europejskich, bardzo liberalnych, e, bardzo prodemokratycznych, że tamte nastroje no, na pewno są znacznie mocniejsze niż e, na węgierskiej prowincji, ale jak spojrzymy na mapę Węgier, e, ten duch z Budapesztu się nagroznał na cały kraj. Nawet na wsiach głosuje się na, na Tisę, na, na, na partię Peciera-Modziara, e, a, a nie na Fidesz, który miał tam po prostu swoje... E, swoje no, w, w fortece tak to można określić. Raczej znaczy, rozmiar klęski Orbana jest porażający dla niego samego. On dlatego po prostu zrezygnował z jakiejkolwiek próby jeszcze walki, odwracania czegokolwiek. A przecież miał możliwości, kiedy zobaczył po prostu, że stracił zupełnie poparcie w kraju. Te 30% wyborów, głosów to jest no, świadectwo katastrofy, nie klęski. To jeszcze jedna kwestia. Na ile, no właśnie, nie Urbanowi, a Peterowi Magierowi pomogły na przykład takie wydarzenie, jak wizyta J.D. Vansa? No takich odczytów zaraz po, no to dostał trzy punkty e, poparcie dzięki temu. E, no, J.D. Vance to już nie jest rok 25 w Polsce, kiedy e, patrzano jeszcze na Trumpa z jakąś nie wiem, nadzieją, oczekiwaniem, kiedy tych e, pozytywnych myśli na temat Ameryki było więcej niż negatywnych. Dzisiaj Ameryka kojarzy się jednoznacznie źle w Europie wszystkim, e, także w Polsce, która uchodziła z najbardziej proamerykańskich kraj e, na Starym Kontynencie e, i e, tego typu nachalne po prostu mieszanie się w kampanię wyborczą jest oceniane przez wyborców jeszcze źle. A pamiętajmy, że po wysłaniu wansa Donald Trump na tej swojej platformie społecznościowej zaczął obiecywać złote góry Węgrom, jeżeli dokonają właściwego wyboru i to także nie, nie, nie zadziałało. To jest dobry znak, bo to oznacza, że no, społeczeństwa nasze, europejskie są o wiele mądrzejsze niż myślą o nich politycy lokalni i politycy amerykańscy. Potrafimy wybierać sami bez nie potrzebujemy wskazań z Waszyngtonu czy z Moskwy, na kogo trzeba głosować. A to w ogóle jest taka ciekawa sytuacja w Węgrzech, że e, no, wybory to była wspólna operacja specjalna i rosyjskich służb, i pewnie jakichś służb amerykańskich, a na pewno amerykańskich aktywistów z, z ruchu MAGA wspierającego Donald Trumpa. Pierwszy raz w historii coś takiego miało miejsce, że Amerykanie i Rosjanie ręka w rękę wspierali jednego właśnie kandydata, jednego, jeden obóz polityczny. Co pana zdaniem zmieni się, jeżeli chodzi o Węgry? Bo spoglądając albo inaczej, no, komentując postać Pitera Maggiara, to oczywiście z jednej strony nie brakowało. Mówię jeszcze o tych, o tych komentarzach, różnego rodzaju publikacjach sprzed wyborów, że oczywiście to jest gwarant zmiany, jeżeli chodzi o węgierską politykę względem Ukrainy, względem Unii Europejskiej. Ale nie brakowało też takich komentarzy jednak dużo bardziej ostrożnych, mówiących o tym, że jednak trzeba pamiętać skąd Peter Mardziar się wywodzi i czy rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z takim zwrotem o 180 stopni. Znaczy du duży zwrot na pewno będzie w polityce europejskiej. Węgry przestaną być hamulcowym Unii Europejskiej. Węgry przestaną być też takim krajem, który no, pomagał innym państwom blokować pewne zmiany w Unii Europejskiej, biorąc na siebie odium tegoż właśnie blokowania, bo jest kilka krajów i w Europie Środkowej, i w Europie Zachodniej, które no, posługiwały się po prostu Orbanem. Oczywiście nie, nie, nie za darmo, żeby on coś tam zablokował, żeby on zgłosił weto, żeby on przyciągał negocjacje. Tak wszystkim było po prostu wygodnie, że jest Orban, który wszystko zablokuje. O, ostatnio Orban tą funkcję pełni głównie dla, dla Rosji, blokując sprawy związane z Ukrainą, blokując także zwrot pieniędzy za wsparcie militarne dla Ukrainy. Polska z tego tytułu ma nadzieję, że wkrótce odzyska 2 miliardy e euro, ale tu będzie na pewno zwrot. To się skończy. Na pewno będzie zwrot, jeśli chodzi o kwestie funkcjonowania demokracji w Węgrzech, no nie będzie już używania Pegasusa i innych systemów szpiegowskich przeciwko własnym obywatelom bez kontroli sądu po uznaniu oficerów służb specjalnych i polityków. Na pewno rozwalone zostanie to propagandowe imperium, które stworzył Orban, czyli ten konglomerat, portali internetowych, gazet, telewizji, które właściwie 24 godziny na dobę nadawały to samo po to, żeby po prostu ludzi ogłupiać i żeby utrzymywać poparcie dla Orbana na odpowiednio wysokim poziomie. Zresztą ten konglomerat zawiódł zupełnie i trzeba z tym także zrobić porządek. W kwestiach polityki migracyjnej na przykład nie zmieni się zapewne nic kwestii stosunku samych, samych władz węgierskich do Ukrainy no, będzie neutralna życzliwość zamiast wrogości. To nie jest jakaś e, kolosalna e, zmiana. E, Magier na pewno nie jest lewackim politykiem, jak to słyszałem przed chwilą. Profesor Ozes Rozeczarnek e, się wypowiadał e, w Sejmie. To nie jest lewak i nie miał poparcia też tylko i wyłącznie lewicy węgierskiej. To jest polityk e, konserwatywny, hadecki, e, któremu bliżej jest chyba do e, dawnego PiSu sprzed z, z 20 lat niż do polskiej lewicy. Jego partnerem w Polsce będzie Donald Tusk, partnerem w Niemczech będzie Friedrich Mess, e, inni politycy chadecy. E, to są jego partnerzy do, do, do rozmowy. To na pewno nie jest polityk lewicowy i lewicowe agendy też się na Węgrzech e, no nie spodziewam, bo, bo dzisiaj na tak zwanym propsie jednak jest polityka konserwatywna i ona będzie e, na Węgrzech na pewno realizowana, co też jest problemem do Orbana i, i to też jest jeden z powodów jego klęski, że on nie miał receptę, czy znaczy Orban miał receptę na walkę z lewicą, na walkę z Natomiast gdy pojawiło się konserwatywne zagrożenie, bardzo przypominające no, takim poglądami na świat, ogólnymi ideami jego własną partię, on był bezsilny i to się raczej nie zmieni. To jeszcze jedna kwestia. Pan mówił o tych konsekwencjach międzynarodowych, no i o tym, że Viktor Orben był taką wygodną twarzą dla wielu polityków, ponieważ on głośno mówił albo głośno robił to, czego im nie wypadało powiedzieć, czy też nie wypadało zrobić. Jakie konsekwencje na przykład dla, dla Czech i dla Słowacji, Mówi oczywiście o rządach w Czechach i na Słowacji, będzie miała porażka Fidesu? No, stracili na pewno oparcie. Węgry w ogóle były taką bazą do operacji wpływu, tak to określmy, prowadzonych i przez Rosję, i przez e, amerykańską magę, czy przez Trumpistów. E, tego wsparcia takiego instytucjonalnego w postaci czy e, pomocy w kampanii wyborczej, czy działalności w internecie, czy przepływów pieniędzy, tego już na pewno nie będzie. Węgry przestaną być zapleczem dla, dla tego ruchu, taką ekspozyturą. I to już będzie dla naszych lokalnych populistów, począwszy od Marine Le Pen, Gerta, alternatywy dla Niemiec, skończywszy właśnie na Robercie Fico i Andrzeju Babiszu, będzie na pewno e, problemem. To także będzie znak, że ich władza nie jest nieskończona, że e, kupowanie głosów, że robienie propagandy, e, bezpardonowa walka z przeciwnikami politycznymi, to wszystko ma gdzieś swój kres. No, powiem szczerze, ja nie wierzyłem w to zwycięstwo Petera Magiera. Byłem przekonany, że koniec końców się okaże, że Budapeszt to nie całe Węgry i, i że, że Orbanowi się jeszcze jakoś uda z tego wszystkiego wywinąć, a na pewno Magier nie wygra większości konstytucyjnej. No Takie miałem przeczucia i myślę, że no, nie byłem w tym odosobniony. Dla wszystkich autokratów w świecie zachodnim jest to szok, że takie państwo tak zabetonowane, z tak zmienionym ustrojem, z tak niesprawiedliwą ordynacją wyborczą, faworyzującą władzę, może przejść taką transformację. I to jest dla nich wszystkich sygnał alarmowy, że e, autorytarna e, przemiana kraju to nie jest droga jednokierunkowa i że nie ma żadnej fali autorytarnej, która idzie przez Europę. Jakby jej tam oczywiście nie nazywać. No, dla, dla polityków PiSu to byłaby fala patriotyczna. E, ta fala została zatrzymana. Może nigdy jej nie było. Został na Węgrzech jednak postawiony bardzo wyraźny znak i to jest tak, że e, promyk duł szeroki promień nadziei przed wyborami we Francji, przed wyborami w Polsce w przyszłym roku, przed wyborami połówkowymi w Stanach no mobilizacja społeczeństwa jest tutaj kluczem. Jeżeli uda się osiągnąć ten próg 75% plus, to wtedy taki system po prostu upada. A z tym mam do czynienia na Węgrzech. No to w takim razie teraz to spojrzenie na polską e, politykę, bo szczególnie po prawej stronie e, no widać bardzo ciekawe zamieszanie. No bo mamy chociażby e, wypowiedź Tobiasza Bocheńskiego e, z Prawa i Sprawiedliwości, no, który akcentuje, że, e, co do poli cytując, co do polityki wschodniej Wiktora Orbana, wielokrotnie powtarzałem, że była absolutnie rozbieżna z naszą. To jest wypowiedź Stefanu 24. E, przed chwilą na antenie Polskiego Radia 24 e, z kolei Przemysław e, Czarnek w zupełnie innych słowach określał to, co się stało na Węgrzech, mówiąc o tym, że to lewactwo zagłosowało, zagłosowało na Petera Maggiara. Z kolei, jeżeli spojrzymy na przykład na komentarz ze strony szefa BBN-u, pana Cęckiewicza, no to tu się robi jeszcze ciekawiej, bo z jednej strony pan Cęckiewicz mówi o tym, że premier Węgier był sojusznikiem Polski, ale w małej ilości spraw. Chodzi głównie oczywiście o postawę wobec Unii Europejskiej. Poza tym jedynie po głębia sprzeczności. No i po tej stronie pojawia się bardzo długa lista tych polsko-węgierskich rozbieżności. No to jest taka metoda trochę na kardynała Dziwisza. Nie wiem, nie znałem, nie było mnie, nie pamiętam. No i jest to oczywiście śmieszne, bo mamy w pamięci niedawną wizytę prezydenta Nawrockiego w Budapeszcie, któremu wszyscy odradzaliśmy, która nas bulwersowała i z którą prezydent ewidentnie nie był do końca pogodzony, bo pamiętam jego reakcję. wszyscy pamiętamy jego reakcję na pytania dziennikarza TVN24, który po zadaniu pytań właśnie o jego relacje z Orbanem i Putinem o mało co nie dostał od prezydenta, po prostu z przysłowiowej bańki. I teraz trwa minimalizowanie skutków. No, nikt się nie chce afiszować znajomością z przegrywem, jakim stał się Wiktor Orban. Nikt nie będzie za Wiktor Orbana e, umierał, e, skoro sam Orban przyznał się do porażki. Orban nie chciał podważać wyniku wyborów, przyjął go, no więc trzeba teraz się od tego e, jakoś e, odciąć. A najgorsze jest to, że no, widać, że tego wiatru w żaglach e, nie ma, nie daje go ani Orban, ani go nie daje Donald Trump. I to jest w tym wypadku najistotniejsze, ponieważ liczono na no, duże efekty tego wsparcia amerykańskiego, tego, że Donald Trump będzie e, mobilizować wyborców w Polsce, że będzie ta przyjaźń Donald Donaldem Trumpa, no ta to raczej znaczy mityczna niż prawdziwa będzie e, paliwem wyborczym dla obecnej polskiej opozycji. Widać po tym, co, się, co, co wyprawia Donald Trump w swojej polityce i, e, krajowej i, i bliskowschodniej, że to jest raczej y, toksyczny aktyw. To nie jest ktoś, kto pomaga, raczej szkodzi. Zresztą no, takie są też doświadczenia e, węgierskie, w związku z czym Próbują się od tego panowie z PiSu jak najbardziej teraz odzegnać i to będzie no, bardzo ciekawe ćwiczenie, no, ponieważ archiwa nasze są pełne tych no, przyjaznych, ciepłych, bardzo serdecznych wypowiedzi. E, kalendarz wizyt e, czy Jarosława Kaczyńskiego na Węgrzech, czy Mateusza Morawieckiego, czy innych polityków PiSu też jest bardzo... Bardzo e, znaczący i, i e, szeroki, więc e, no, życzę im powodzenia w tym odżegnywaniu się od znajomości e, z Wiktorem Orbanem. To, to będzie raczej e, nieudana, nieudana sytuacja. Natomiast ciekaw jestem, co wyniknie ze współpracy na linii Tusk-Magiar. E, czy powstanie jakaś taka oś polsko-węgierska, demokratyzująca, e, wzmacniająca właśnie te europejskie wartości w Europie Środkowej? Bo przecież to nie są tylko Polska i Węgry kraje, które miały problem z kwestiami właśnie demokratycznymi, praworządnościowymi. Podobne problemy są w Rumunii, w Bułgarii, które są na wybory za, za chwilę. Czechy, Słowację już wymieniliśmy, do tego dochodzi Austria, która też, gdzie też demokracja jest, no, delikatnie mówiąc, chwiejna. No, jest szansa na stworzenie jakiejś nowej jakości, jeżeli ona zostanie oczywiście wykorzystana. Chciałbym coś takiego zobaczyć. tak, Silny głos naszego regionu, wzmocniony przez autorytety przywódców którzy no, pokonali coś, co miało być nie do pokonania. To bardzo, bardzo krótko na koniec. Co w takim razie z panem Romanowskim i z panem Ziobro? To oczywiście jest pytanie dotyczące Węgier, ale, bo tu mamy zbieżność czasową, dosłownie za kilka minut powinno się rozpocząć posiedzenie sądu w Londynie dotyczące pana Kuczmierowskiego. No tak, no tutaj w przypadku Romanowskiego ziobry posiedzenia sądów chyba jeszcze długo nie będzie. Mam wrażenie, że Węgrzy, nowa władza chce się tego problemu po prostu jak najszybciej pozbyć i może się okazać tak, że po prostu tych panów się z siłą przewiezie gdzieś, że Węgrzy sami ich po prostu wywiozą e, do Polski i e, problem w jakiś sposób się rozwiąże. No żeby tego uniknąć, trzeba będzie uciekać dalej. Najbardziej sensownym rozwiązaniem chyba i bezpiecznym dla nich no są Stany Zjednoczone. No pytanie tylko, czy Amerykanie będą chcieli wziąć na siebie taki ciężar, bo to jednak będzie obciążać no, nie najlepsze w tym momencie relacje polsko-amerykańskie. Jednak mamy dużo takich tarć. Ambasador bardzo dużo powoduje tych tarć amerykańskich. E, więc, więc dawanie do tego jeszcze dwóch uchodźców z Polski na pewno im e, nie pomoże. No Pytanie, co, co, co, co się stanie? Ja bym stawiał jednak na Amerykę. Bartosz Wieliński, Gazeta Wyborcza. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.